stanie Nowy Jork płynie rzeka Genesee, która przepływa przez miasto Rochester. W niektórych miejscach nad rzeką w mieście obydwa brzegi są strome i kamieniste. Mężczyzna przybył pociągiem do miasta po długiej podróży i bardzo się spieszył do domu, aby spotkać się z rodziną, z dziećmi i żoną. Kiedy przechodził koło rzeki zobaczył dużo podekscytowanych ludzi nad brzegiem rzeki. Co się tam stało zapytał? Chłopak wpadł do wody i wygląda, że nie umie pływać, usłyszał odpowiedź. Dlaczego nikt nie wyratuje go? zapytał zdziwiony. Nikt z ludzi nie reagował. Mężczyzna rzucił torbę podróżną, zdjął płaszcz i wskoczył do wody. Po krótkim czasie uchwycił chłopaka i z wielkim wysiłkiem ciągnął go do brzegu. Gdy dopłynął, odsłonił jego twarz z mokrych, przyklejonych włosów i zawołał o to niesamowite to jest mój syn Skoczył do wody aby ratować czyjeś dziecko a uratował własnego syna w Ewangelii apostoła Mateusza rozdział 27 czytamy o reakcji ludzi widzących Chrystusa umierającego arcykapłani z uczonymi w piśmie i starszymi szydząc powtarzali innych wybawiał siebie nie może wybawić jest królem Izraela? Niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego. Zaufał Bogu, niechże Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje. Przecież powiedział, jestem Synem Bożym. Nasza ludzka egoistyczna natura przypomina nam codziennie. Zanim pomyślisz o innych, pomyśl o sobie. Zanim pomożesz innym, pomóż sobie. Zanim dasz zjeść innym, zjedz najpierw sam. Jeśli chcesz kochać innych, pokochaj najpierw siebie. Boża ekonomia również i w tym przypadku działa na zasadzie odwrotności w porównaniu z ludzkim myśleniem. Przeczytam parę wersetów z Biblii. Bóg jednak okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła na Niego chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. Siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców. On poniósł grzechy wielu i wstawia się za przestępcami. My kochamy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy nas pokochał. Koniec cytatów. Ktoś kiedyś mi powiedział, Robisz to wszystko, aby mieć zasługi u Boga. Nie, nie robię tego, aby mieć zasługi. Cokolwiek czynię dla imienia Pana, robię to, bo spłacam długi. Jakie długi? To, że to On pierwszy mnie pokochał. Że nie czekał, aż się poprawię i będę lepszy, ale umarł, gdy byłem grzesznikiem i nie spieszyłem się do naprawiania siebie. Bo On moje winy i moje choroby wziął na siebie został ukarany za mnie. Cierpienie, które mnie czekało w wieczności, Chrystus w milczeniu i pokorze, doświadczył na swoim ciele, że Jego krew obmywa mnie z grzechów każdego dnia. Czy to nie jest już wystarczająco dużo mojego długu do spacania? A mój wspaniały Pan i Bóg na tym nie poprzestał. Gdyby na tym skończyły się Jego zasługi, Chrystus nadal wisiałby na krzyżu. Nie ma go już na krzyżu. Nie ma go w grobie. A gdzie jest? I co czyni? Przeczytajmy. W domu ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie nie ma już potępienia. Któż będzie potępiał Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga? Ten przecież wstawia się za nami. Czy to nie jest dużo, co Chrystus uczynił dla mnie? Jest to więcej niż dużo. Mimo, że to tak dużo, to nie wszystko. Przeczytam, co pisze o mnie w liście do Efezjan, rozdział pierwszy. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który napełnia nas, czyli i mnie, wszelkim błogosławieństwem duchowym na wysokościach niebieskich, w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał mnie przed założeniem świata, abym był świętym i nieskalanym przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył mnie dla siebie jako przybranego syna przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył mnie w umiłowanym w nim mam odkupienie przez jego krew, odpuszczenie występków, według bogactwa jego łaski czy jeszcze czegoś mi brak? czy jeszcze czegoś potrzebuję? nic nic oprócz jednego jednego tylko pragnę pragnę podzielić się z tobą tą najwspanialszą wiadomością pod słońcem powiedzieć ci i zachęcić Cię. przyjdź do Chrystusa nie czekaj ani chwili przyjdź On ciebie też wybawi uratuje człowieka tonącego jak ten ojciec przechodzący obok rzeki a wtedy i ty możesz korzystać ze wszystkich bożych błogosławieństw obietnic i przyrzeczeń zapisanych na kartkach Biblii a jest ich Więcej niż tysiąc. Z tym pragnieniem i z taką modlitwą zapraszam Cię również do wspólnej wędrówki przez pojedyncze minuty audycji Wiara i Wolność. Zapraszam ja, również w imieniu Ani, Józefa, Lupa. A co możemy oczekiwać w dzisiejszej audycji? Chrystus jako krzew winny według zapisu apostoła Jana i prezentacji Henryka Dedo z Głosu Ewangelii w Warszawie. Przeżyć własne dziecko. To reportaż z Polski. Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź z nagrodami. Również radiowe studium biblijne, muzyka, śpiew, a sam moment utwór muzyczny, który wprowadzi nas w dalsze poznawanie. Pomimo serc, gdzie ten tęsknota twarz dłoni dotyków pragnionych, gdzie oczy zmęczone, radną ku brak, choć samotność jeszcze nie wyrzekła się na Zabieganych ludzi Tysiąca ważnych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 aby radość moja była waszą radością i aby radość wasza była pełna. Kiedy lubimy kogoś, szukamy sposobu i okazji, by tej osobie okazać swoją przyjaźń. Dyskretnie dowiadujemy się, kiedy ma urodziny, Próbujemy dowiedzieć się, co ta osoba lubi, co sprawia jej przyjemność. Nie poprzestajemy na tym. Kupujemy prezent i wybieramy się z wizytą, albo zapraszamy ją do ulubionego przez nią miejsca. Być może prosimy dla niej o piosenkę w koncercie życzeń lub przygotowujemy ulubione przez nią ciasto. Krótko mówiąc, spełniamy jakieś życzenie tej osoby. Intuicyjnie wiemy, że miłowanie kogoś w praktyce może oznaczać spełnienie woli tej osoby. Kochać może oznaczać również i to, że się przystosowuję do tej osoby. Chcę czegoś lub unikam czegoś, kierując się sposobem odczuwania tej osoby. Kochać oznacza również to, że uważnie słucham tej osoby, aby być świadomym jej pragnień, tęsknot, smutków i to zanim ona sama ujawni swoje pragnienia i tęsknoty. Tak jest między kochającymi się małżonkami, przyjaciółmi, dziećmi i rodzicami. W takiej sytuacji próbujemy odczytać życzenia drugiej osoby, i w taki sposób Jezus Chrystus miłował Boga Ojca. Pełnił Jego wolę. Czynił to z tak wielką ochotą i pragnieniem, z jakim my sięgamy po dobre jedzenie, kiedy jesteśmy naprawdę głodni. Ewangelista Jan w czwartym rozdziale opisuje rozmowę pomiędzy uczniami a Jezusem. Uczniowie prosili Go. Jedz, rabi! Jezus powiedział. Ja mam coś do jedzenia, o czym nawet nie wiecie. Pytali więc uczniowie jeden drugiego. Czy ktoś przyniósł mu coś do jedzenia? Jezus powiedział. Ja żywię się tym, że spełniam wolę Tego, który mnie posłał i Jego dzieło prowadzę do końca. Jezus wzywa nas, abyśmy Go tak miłowali, jak On miłował Ojca. I nie chodzi tu przede wszystkim o to, że mamy dorównać intensywnością naszej miłości do intensywności miłości Jezusa do Boga Ojca. Nigdy nie będziemy potrafili tak mocno kochać Ojca, jak kocha Go Jego jedyny Syn. Jednak Jezus staje przed nami jako wzór. Chce nam przez to powiedzieć, Miłujcie swoim posłuszeństwem, tak jak ja miłuję Ojca. Przypomina nam o tym, ponieważ my dość często uspokajamy swoje sumienie jakimś rodzajem niewłaściwej miłości. Na przykład mówimy Bogu, zwłaszcza wtedy, kiedy czegoś od Niego potrzebujemy. Panie, miłuję Cię z całego serca. Możemy powtarzać te słodkie słowa tak długo, aż do naszych oczu napłyną łzy wzruszenia. I wtedy mówimy, o, jak bardzo kocham Chrystusa, pomimo tak trudnej sytuacji, w której jestem. Kocham Go. W takich chwilach może mieliśmy nawet chęć rozejrzenia się wokoło, szukając aureoli wokół swojej głowy. Jednak te nasze słowa i łzy, cała ta nasza miłość, to wszystko jest nieprawdziwe, jeśli nie umiemy poddać naszej woli Jego woli. Ta miłość jest nieprawdziwa, jeżeli nie zachowujemy Jego życzeń i przykazań, jeżeli nie potrafimy słuchać Boga. Dziecko może sto razy na dzień rzucić się ojcu na szyję i sto razy powiedzieć mu kocham cię, ale jeżeli go nie słucha, sto razy kłamie. Jeżeli nam jako rodzicom nie wystarczą tylko słowa, dlaczego Chrystusowi miałyby wystarczyć nasze słowa? On chce naszych czynów. On chce posłuszeństwa. Jednak nie tego egoistycznego, wymuszonego strachem, czy płynącego z wyrachowania, z zimnej kalkulacji tego, co się nam bardziej opłaca. obawiasz się, że zachowywanie nakazów, przykazań Chrystusa, pełnienie Jego woli, zuboży cię, pozbawi cię tożsamości, spontaniczności, radości życia. Nie bój się. Wszystkie przykazania, zwłaszcza te, które odnoszą się do miłości, dane są dla naszego dobra. Czy nie jest czymś piękniejszym żywić wzajemnie do siebie życzliwość, przebaczać sobie niż rzucać ostre spojrzenia, wywoływać kłótnie, walki? Czyż nie jest przyjemniej wzajemnie się obdarowywać niż okradać? Czy nie jest lepiej dawać, niż zabierać komuś dobre imię, reputację, czy też własność? Czy nie jest pożyteczniej dla rodziny, dzieci, społeczeństwa respektować cudzy związek małżeński, niż go niszczyć? Jeżeli posłuchamy Jezusa Chrystusa, jeżeli poddamy się Jego woli, wtedy staniemy się posiadaczami tej samej radości, którą On miał. Radości pełnej, doskonałej. Jak Ojciec mnie ukochał, tak i ja ukochałem Was. Wytrwajcie w mojej miłości.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 Będąc samym małemu Kochać to czasem błądzić By móc trafić do celu Kochać tu śmiać się wtedy Kiedy do nie było Kochać wszystko Choć to nie tak jak się śniło Wciąż odponowa z nie zniema Kładki już spadają jak te. Oh, yeah.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 Zapytali go, by móc go oskarżyć. Czy wolno uzdrawiać w szabat? Lecz Jezus im odpowiedział. Kto z was, jeśli ma jedną owcę i jeżeli mu ta w dół wpadnie w szabat, nie chwyci i nie wyciągnie jej? O ileż ważniejszy jest człowiek niż owca. Tak więc wolno jest w szabat dobrze czynić. Wtedy rzekł do owego człowieka. Wyciągnij rękę. Wyciągnął i stała się znów tak zdrowa, jak druga. Faryzeusze jednak wyszli i odbyli naradę przeciw niemu. W jaki sposób go zgładzić? Pytanie. Gdyby Chrystus chodził fizycznie po ziemi dzisiaj, o co byłby oskarżany najczęściej? Odpowiedzi szukamy w Ewangelii Świętego Marka, rozdział 7, wiersz 5. Przed pytaniem czytam fragment z Ewangelii Mateusza, rozdział 12, wiersze 10-14. A był tam człowiek, który miał uschłą rękę. Zapytali Jezusa, by móc go oskarżyć, czy wolno uzdrawiać w szabat? Lecz on im odpowiedział, kto z was, jeśli ma jedną owcę, jeżeli mu ona w dół wpadnie w szabat, nie chwyci i nie wyciągnie jej? O ileż ważniejszy jest człowiek niż owca?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 1401. Obydwa telefony. Numer kierunkowy 773. Męska toaleta. O, mój, mój syn je zęby, godzinę. On myje zęby, godzinę. <grafy> Też wszystko świeżo odnawiane. Mamy taką panią, która nam tu maluje ciągle. <grafy> no więc, jak w Marci na przykład jest jego kolej mycia z to on dosłownie centymetr po centymetrze ten stół będzie wycierał. To nie będzie tak przetarte. I koniec? Tylko to mu zajmie na przykład pół godziny. Przetarcie trzech stołów, prawda? Ale to jest centymetr po centymetrze. Jest to tak wydmuchane wręcz. Krzysiek potrafi czytać, liczyć. Jaś potrafi czytać, i liczyć. Marcin czyta, liczy. Większość nie, większość nie potrafi. nie żyje. Z to mnie nie A ty, ile ma Nie wiem. Ja nie pamiętam. Na początku to wchodziłyśmy po różnych instytucjach z koleżanką i później wychodziłyśmy czerwone jak nie wiem, się pytały czy nam nie pomogą, My mamy taką fundację, mamy takie dzieci niepełnosprawne, nieraz brałyśmy dziecko swoje, żeby widzieli, że to prawda, że chcemy im zapewnić życie, bo po prostu martwimy się co będzie z naszymi dużymi dziećmi, bo to zawsze są dzieci i co będzie po naszej śmierci, po prostu. A, a, a, a tu, tutaj. tutaj, tutaj. Tak, śpisz, tak. Ela tutaj śpi. Tak, I na fotelu to jest twój majątek. Tam tak, nie? tak. No po co ta torba co stoi? Masz? Na fotelu Eluńu? A, i grzebieńki. A można ją zdjąć? Można. No to tak ładnie popatrz. Dużo, Ela, czy te wszystkie Ela lubi chodzić z torybeczką. <grych> tak, z dama. Ja jest, ale ona zas zas zasłoniła kobiety. lala. i się wszystko wydało. Tak, bo ta torba tam stała, żeby jej nie. Chciałaś lalkę ukryć przed mną. <grych> Jak uczyłam WF-u, wchodziłam do szkoły, to mnie się robiło gorąco, ale później, no więc ten moment pierwszy na nauczycielka WF-u, a dziecko ma tam y, chodzące krzywo, przewracający się, no, gorąco mi się robiło. Wolałabym ze zdrowym, pięknym, sportowanym, młodym człowiekiem wchodzić na zabawę. Nigdy nie miałam... Wyobrażenia o życiu takich osób, dopóki mnie to nie spotkało, dopóki własne dziecko moje nie stało się jedną właśnie z takich osób. Tu mnie to jest po prostu przypadek, smutny przypadek. Choroba dziecka w czternastym miesiącu 14 miesiącu życia nie rozpoznany wirusowe zapalenie opon mózgowych. Nie leczone dobrze. A efekt tego właśnie. Zbierałam później, czyli dziecko, które się urodziło bez zahamowań, bez zaburzeń, gdzieś po drodze zostało uszkodzone. I praktycznie poprzez upośledzone dziecko i ta matka w jakimś sensie też się staje upośledzona społecznie. Znajduje się poza kręgiem przyjaciół, poza kręgiem znajomych, jak gdyby izoluje się z własnym dzieckiem. Miałam koleżankę. Ona przychodziła, ja, myśmy przychodzili, nawet z Krzysią chodziłam, ale pewnego razu zaprasza dlatego, ja mówię, wiesz co, ale ja wezmę Krzysia, bo tam tego... Oj, wiesz co, nie, bo tam mało miejsc, nie ma miejsca. No, wie pani, wzala, zalałam się łzami, ale już więcej do niej nie poszłam i nie przyjaźni się, i nie, nawet nie rozmawiam z nią. Audi? Citrołem? Hmm. Skoda? Właśnie Ubiotka niesamowite jest to, że on nie umie czytać, a rozpoznaje super marki samochodów. Na przykład, ja muszę, że tak powiem, mieć blisko znaczek, żeby powiedzieć, że to jest ten samochód, prawda? A on ma także, mija samochód i on mówi, to jest ten, prawda? Czy, czy taki. No po prostu u niego to jest naprawdę pod tym względem super. Jestem prezesem zarządu, nazywam się Teresa Rybka. Zarządu Fundacji Rewita, Stowarzyszenia Opiekunów i Przyjaciół Osób Upośledzonych umysłowo, z siedzibą w Warszawie. No, mój syn, jak był malutki, zaraz właśnie po urodzeniu stwierdzono, że on ma ten zespół Dona, więc szybko trafiliśmy z nim do takiego doktora, docenta Zaremby w Instytucie Genetyki, który nam powiedział, że no to nie jest choroba, to jest no kalectwo nieodwracalne prawda? zespół Duna, Że jedynie co można zrobić, to... Dać mu właśnie to ciepło domowe, że broń Boże nie do jakiegoś domu dziecka oddać tylko... Starać się mu w domu stworzyć jak najlepsze warunki, dużo miłości, dużo zajmowania się nim. Nikomu, żadnej rodzinie nie, nie, no, nie życzę, nie żeby, żeby po prostu mieli dziecko niepełnosprawne. Chociaż się mówi, że to, to uczy cierpliwości, uczy tego tak, człowieka uczy pokory pokory, ale ja bym wolała nie mieć takiej pokory. Ja bym nie chciała, wolała nie mieć takiej pokory. Ja bym wolała mieć życie ze zdrowym człowiekiem. I jemu by było dobrze i tak. A tak to człowiek się martwi nie o siebie, tylko o niego. Co z nim będzie, jak mnie zabraknie? Co z nim będzie, Boże kochany? Takie dzieci normalnie kiedyś to żyły. Góra do dwudziestego roku życia. Często w ogóle już w dzieciństwie ginęły, bo nie było takich możliwości ratowania takich dzieci, jak są w tej chwili, że się urodzi tam niedonoszone, bo często tak jest, prawda, czy słabe, ale się je ratuje. Kiedyś tego nie było, więc one przeważnie umierały. Zdesperowani po prostu skrzyknęliśmy się, ponieważ znaliśmy się wcześniej z przedszkoli specjalnych ze szkół życia, i chcieliśmy zabezpieczyć naszym dzieciom przyszłość. Przyszłość w jakimś zespole, gdzie znają się dosyć długo, gdzie są ze sobą zżyci. Nawet jeżeli wykruszy się jeden rodzic, to ten, który zostanie, na pewno nie odtrąci mojego dziecka, prawda? Jak będzie taka potrzeba przytulenia czy porozmawiania z tym dzieckiem. Dos dokładnie 14 rodzin zakładało fundację. Dom, ośrodek, plac kupiliśmy, nikt nam tego nie sprezentował, zbieraliśmy środki, tak jak mówię, prawie że na kolanach, bo trzeba było pukać do wielu drzwi, ale udało nam się i stąd jesteśmy chyba, chyba dumni jednak. Od 97 roku do 98 to zebrałam 64 tysiące. Dobrze, dobrze. Tak, ja wiem, że ty lubisz układać puzzle, to? ale Hamarczynek ci pomaga. Tak. No tak. Dade? Da radę, naturalnie. To nie jest taki typowy ośrodek rodziny. Tu się po prostu mieszka przede wszystkim. Uczymy ich mieszkać w grupie i usamodzielniać się też jednocześnie poza własnym domem rodzinnym. I stąd ten jest tak pomyślany, bardziej ciepło tameralnie tak. domowo na kapciuszki a nie na jakieś tam prawda mundurki a tak, w ten sposób by tak domać, bo to jest zabudowane jest bardzo co Wzięła mi maskotkę, przepraszam. Czy co wzięłaś? Maskotkę, przepraszam. No to jest broni, maskotka. – Ale bronia mnie zostawiła. No to jak ci zostawiła? Zgodziła się. No tak, fajnie, na nic nie mówię. No dobra, dobra. Tylko nie posłuchaj. Dobra, dobra, dobra. Pracuję w ośrodku, żeby być po prostu częścią siostrą. Nas szóstka była. Tak naprawdę przy rodzicach to została Iwona. To była jedyna niesamodzielna u nas, nie osoba. No i później właśnie stało się tak, że moja mama zmarła. No i jakby problem Iwony został. Tak naprawdę, no bo no tutaj wyszła taka sytuacja, że ona potrzebuje cały czas tej opieki. No i nie wiadomo, kto ma zapewnić jej tą opiekę. No i tak wyszło, że po prostu wpadło na mnie. Natomiast no, reszta rodzeństwa jakby nie poczuwa się do odpowiedzialności, a może w ten sposób to ujmę. Marcin ma 40 lat skończył. I on wtedy zaczął myśleć właśnie o tym, że on też by chciał mieć swoją rodzinę, też chciałby mieć dzieci. Więc ja mu się starałam tłumaczyć, że Macynku przecież ty nie możesz pracować. Ty nie możesz, no jak utrzymasz rodzinę? to on ma rentę po ojcu, ona tyle nie ma rentę po ojcu. No ale on ja wie ty widzi, no ale zobaczmy, popatrz ile to jest pracy. Dziecko płacze w nocy, trzeba wstać, to, no, to na jakiś czas był spokój, ale potem wracał jednak do tego tematu. W kościele też były różne sytuacje, Krzysio jak do, do komunii pierwszej, a ksiądz proboszcz. Przecież on, on nie rozumie, że, że Pan Bóg jest. Ja, ja, ja też nie rozumiem, tylko wierzę, że jest. I nas spróbujesz? Mhm. Na szatrę? Nie, nie, nie, nie. Na szatrę, chodź, pokolorujesz. Siadaj. Spróbujesz. O tak, Krzysiek. tak, tak. była tak. taka z moczkiem, takie coś. Tak, tak, tak, tak, tak. Więc cel był taki, żeby to był dom już taki dożywotnio, żeby mogli ci, co tracą rodziców, żeby mogli być do dożywotnio. No, w tej chwili, gdyby to istniała taka możliwość zapewnienia tego, że to będzie trwało dożywotnio, to może byliby tacy chętni, którzy by nawet jakieś większe pieniądze dali, prawda, żeby to miejsce sobie zapewnić ale my tego nie możemy zagwarantować. Bo pani, na przykład w tej chwili patrzymy, strajkują lekarze, pielęgniarki, politycy się żrą, dosłownie, między sobą, ale gdzieś po drodze ginie jak gdyby człowiek niepełnosprawny. Nikt nie spytał nas, rodziców, jak nam się żyje. Czy nasze emerytury i renty to starczają na to, żeby po prostu godnie żyć, bezwzględnie. Są, jest pomoc społeczna, można chodzić i żebrać. Kościoły pomagają, tak, ale żeby chodzić i prosić dla siebie indywidualnie, to trzeba potrafić. A my jeszcze mamy, poza tymi kłopotami, mamy jeszcze jakąś taką dumę, dumę, po prostu, która nie, potra nie, nie pozwala nam chodzić i żebrać o wszystko. Łatwiej jest prosić o coś dla całej grupy, niż na przykład dla siebie, dla własnej rodziny. Mój syn właśnie przebywa też w tym ośrodku i większość czasu tam, bo owszem, w szem domu, ale ja też w tej chwili jestem już mówię, starszą całkiem panią, 75 lat. I mam problemy z ciśnieniem i z sercem. No, także, że, że nie jestem w stanie mu zapewnić w domu. I mamy inne, również są już osoby starsze, chore na serce. i one pasją są koraliki. Jak dostanie, że tak powiem, słoiczek koralików, igłę z nitką, spokojnie może jej to cały dzień zająć. Nie, jest niezmęczona. Kiedyś niewiele osób ją rozumiało. No ja ją rozumiałam, bo... No bo byłyśmy w jakiś tam sposób bliżej, natomiast dużo osób jej nie rozumiało. W tej chwili e, można się z nią dogadać. Najlepiej to ja bym siedział u siebie w pokoju zamknięty, ale nie mogę, bo nie mogę. Lubię jakieś cisza po prostu. On jak ma wyjść na dwór, to, to mówi nienawidzę tak wychodzić na dwór, nienawidzę, ojej, nienawidzę. Bo boi się, że się przewróci, że się potknie, bo nieraz się przewrócił zresztą. Ja się liczę na patyczkach, sprawdza pracę. do, do 10 o Tak, ale Ja się potrafi do 100. Ja sprawdza 10 teraz to, to, co zrobił Krzysiek. 5, do 8. A ty się A ty 17 źle. Ja. Tu. 13. Kiedy myśmy ten dom zakładali, to, to właśnie martwiliśmy się o pieniądze, żeby, żeby zbudować ten wyremontować teren. Ale nie wiedzieliśmy, że utrzymanie takiego domu to jest sto razy trudniejsze ze względu na, na finansowe właśnie braki. Nasze emerytury i, i ich renty są bardzo małe, w związku z tym no, niewiele tam płacimy, a im potrzebna jest ciągła rehabilitacja. Nie mamy jakichś wielkich potrzeb, nie mamy marzeń. Nasze marzenia są takie, nawet na wysunięcie ręki, to nie są jakieś takie odległe. Nie marzą się matkom jakieś piękne futra i w ogóle jakieś bale, rauty, Ale wielu rodziców marzy o tym, żeby przeżyć własne dziecko, że kiedy będę odchodziła, ja już, żebym była spokojna, pewna, że moje dziecko... Nie będzie skazana na jakieś takie tułanie się, poniewieranie czy wyżywanie na niej ludzi sprawnych, mogących wiele, ale w żadnym wypadku nie chcącym im pomóc. No, Chciałabym żyć tyle, ile Krzysia. Ile Krzysia, żeby tylko tyle i tego nawet. No ja dzień może dłużej, żebym żyła niż one. Mama, ja bym taki. Ja z mama chora. I mama takie. Ja wiem, to ta... Pietuta, mm. Pietate, io mamma ancora tutta, tu, tu.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 Odpowiedzi szukamy w Ewangelii Świętego Marka, rozdział 7, wiersz 5, gdzie jest napisane Zapytali więc Jezusa faryzeusze i uczeni w piśmie Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? Kiedy myślimy o Jezusie i o tym, co działo się 2000 lat temu, zwykle kojarzy nam się to ze starym systemem, prymitywnym sposobem życia oraz z dziwną kulturą wschodnią. Pamiętam, gdy pierwszy raz czytałem Pismo Święte i myślałem sobie, to takie stare, takie niewspółczesne, to może było dobre dwa tysiące lat temu, to może było dobre tam, na wschodzie, ale nie dzisiaj, nie teraz, w nowoczesnym świecie. Tak myślałem do czasu, gdy poznałem Również z Biblii, że owszem, zmieniła się technika, zmieniła się kultura, ale człowiek wcale się nie zmienił. Myślenie człowieka, to czego pragnie, to czego szuka, jego rzeczywiste problemy, nie zmieniły się, ani trochę. Reakcje ludzkie nie zmieniły się wcale. Biorąc to pod uwagę i biorąc pod uwagę fakt, że Pismo Święte jest aktualne tak bardzo dzisiaj, jak było aktualne 4000 lat temu, mamy powody i dowody, aby dojść do oczywistej konkluzji w odpowiedzi na pytanie. Gdyby Chrystus chodził fizycznie po ziemi dzisiaj, o co byłby oskarżany najczęściej? Odpowiedzią jest cytowany fragment z Ewangelii Świętego Marka 7.5, gdzie znajdujemy również pytanie. Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych? W ten sposób, gdyby Chrystus chodził dzisiaj fizycznie po ziemi, gdyby Jezus chodził dzisiaj fizycznie po ziemi polskiej, byłby oskarżany dokładnie o to samo, co był oskarżany 2000 lat temu. Chrystus byłby oskarżany, że nie przestrzega nauki tradycji religijnej, że nie przestrzega tradycji ojców Kościoła, że nie przestrzega nauki Kościoła, a tylko trzyma się ściśle Biblii byłby oskarżany, że zawsze powołuje się na Biblię, mówiąc, napisane jest. Byłby oskarżany, że nie uznaje żadnych innych świętości, ale tylko świętość swojego Ojca w niebie. Chrystus byłby oskarżany, że chodzi nie do tego kościoła, do którego powinien chodzić. Gdyby Chrystus chodził dzisiaj fizycznie po ziemi, byłby oskarżany, że na ulicy rozmawia z prostytutkami. Byłby oskarżany, że odwiedza tawerny lub podobne miejsca, aby tam spotkać ludzi żyjących w kajdanach nałogów, w kajdanach grzechu. Jeśli chcesz więcej wiedzieć i dokładniej wiedzieć, o co byłby oskarżany Chrystus, gdyby chodził fizycznie po ziemi dzisiaj, czytaj Ewangelię i zwróć uwagę, o co Chrystus był najbardziej oskarżany wtedy. Tamte oskarżenia będą właśnie odpowiedzią.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 W tym ciągu słuchamy audycji Wiara i Wolność i wszystkich tych, którzy wytrwali w ciągu tej pierwszej godziny Zapraszamy do pozostałej części naszej audycji, abyśmy dalej wytrwali ze sobą i abyśmy się stanowili nad bardzo ważnym tematem Tematem łaski i dobrych uczynków, bo ten temat jest może trudnym tematem, może dla niektórych trudnym tematem Ponieważ czasem słyszymy, że słuchacze zarzucają nam, mówicie tylko o łasce, mówicie, że dobre uczynki się nie liczą, że są nieważne przed Panem Bogiem. Niektórzy tak słyszą, niektórzy mają wrażenie, że tak słyszą. Chcemy tutaj nie tyle się wytłumaczyć, że tak nie mówimy, ale chcemy na podstawie Pisma Świętego pokazać, że, że co mówimy, to mówimy to, co jest napisane ale czasem, żeby to dobrze wyjaśnić, trzeba połączyć pewne rzeczy, połączyć niektóre miejsca w Piśmie Świętym, połączyć niektórych apostołów ze sobą, bo, bo tak to wygląda. I dzisiaj ze mną są dwie osoby, jest Ania, jest Józef był którym... I właśnie chcemy, chcemy jakby skojarzyć apostoła Pawła, szczególnie z apostołem, apostołem Jakubem, którzy jakby Według tego, co czytamy, jakby byli przeciwko sobie, jakby twierdzili, jakby pisali coś, co jest przeciwne sobie. I przeczytamy na początek jeszcze raz ten wiersz, który czytaliśmy ostatnio, a więc z listu świętego Jakuba, rozdział drugi, wiersz czternasty. Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Tak, ostatnio mówiliśmy o między innymi o grzeszniku na krzyżu. Wspominałem o tym drzewie dzikim, w którego wszczepione są gałązki, na przykład jabłoni, to dzikie drzewo, które wydawało złe owoce, zaczyna wydawać dobre owoce, a więc to było wspominane. A teraz dalej zastanówmy się, nad tym, jak to jest, jak to jest naprawdę, i skorzystajmy jeszcze z innych przykładów, jak to jest, czy uczynki, wiara i dobre uczynki konkurują ze sobą, czy walczą ze sobą, a czy może się uzupełniają, zastanówmy się jeszcze nad tym. Kolejny raz powtórzę, Pismo Święte mówi, że nikt nie będzie zbawiony przez wypełnianie przykazań. Ktokolwiek ktoś dostąpi zbawienia, dostąpi tego zbawienia przez wiarę Jezusa Chrystusa, jest to Boży dar, jest to Boża łaska. Kiedy doświadczyłem tej łaski, kiedy przyszedłem do Jezusa, prosiłem o przebaczenie, o to, żeby wziął moje życie w swoje ręce, mnie poprowadził, kiedy zrozumiałem to, że Jezus osobiście za mnie, oddał swoje życie. I właśnie dzięki temu, że zapłacił za coś, zapłacił za moje grzechy, ja dzisiaj wiem o tym, że stając przed Bogiem, On również mnie usprawiedliwi, bo powie, Józek zgrzeszył, ale zaufał mi, że ja za Niego umarłem. I Józek oddał mi swoje życie w moje ręce. To, że Bóg przebaczył mi moje grzechy. To, że Jezus umarł za mnie, to jest łaska Boża. Bóg nie musiał tego uczynić. I nigdzie w Piśmie Świętym nie, nie otrzymasz odpowiedzi oprócz takiej. Bóg zrobił to z miłości do ciebie. Ale kolejna rzecz. Bóg nigdzie nie daje wytłumaczenia, dlaczego On to zrobi. On zawsze mówi tylko, ja to zrobiłem z miłości, ale wytłumaczenia Bożej miłości nigdzie nie znajdziesz. I teraz słuchając tego, dotyczy to również dzisiejszej audycji, dotyczy to również Ciebie. Jezus również i za Ciebie umarł. Umarł za coś, co Ty uczyniłeś. I będziesz zbawiony tylko i wyłącznie wtedy, kiedy przyjdziesz, uznasz swój grzech przed Nim i poprosisz Go, żeby Ci przebaczył. I oddasz Mu swoje życie w swoje ręce. Ale to jest łaska. Nie zasługujesz na to. Ja na to nie zasługuję i żaden człowiek, na świecie, kiedykolwiek w historii żył, nigdy nie zasługiwał na to. Bo to jest Boża łaska. Bóg jest Bogiem łaskawym. Ale Bóg jest również Bogiem sprawiedliwym. Bóg jest sędzią. I teraz każdy jeden człowiek, który nie zaufa Jezusowi, który odrzuci tą łaskę, który nawet być może i stara się, żeby zapracować. Nikt nie jest w stanie zapracować sobie na zbawienie. Ale teraz, jeżeli ja dzisiaj spotykam kogokolwiek i mówię, Wiesz, jestem zbawiony i z łaski jestem zbawiony. Nie, nie, nie, nie przez to, w jak, jaki sposób żyłem, nie przez moje uczynki. Miałem taką sytuację, kiedy ktoś mi powiedział, no dobrze, jeżeli ty twierdzisz, że jesteś zbawiony z łaski, jeżeli mówisz, że Bóg ci przebaczył wszystkie grzechy, to w tym momencie możesz sobie żyć, jak chcesz. W tym momencie możesz iść i kraść. W tym momencie możesz... Nie wiem, co założyć, i tak dalej, i tak dalej. Bo ty twierdzisz, że jesteś zbawiony z łaski i Bóg ci przebaczy wszystkie grzechy. Cokolwiek będziesz robił, to i tak będziesz na wieczność z Bogiem, bo z łaski ci przebaczył, tak niektórzy twierdzą. Tak niektórzy twierdzą i rzeczywiście, tak prostej linii, człowiek może dojść do takiego wniosku. Jednak, kiedy dociera do ciebie łaska, ten ogrom Bożej łaski, Bożego daru, że otrzymujesz coś, na co nie zasługiwałeś. Otrzymujesz niebo, wieczne życie, jest to dar, a zasłużyłeś na piekło. I ktoś, można powiedzieć, poszedł do piekła, zamiast na, za to, żebyś ty poszedł do nieba. Jezus doświadczył właśnie tego piekła, tego, tego wszystkiego, co ja powinienem doświadczyć to co w Twoim sercu się narodzi? Wdzięczność, miłość, radość. Jeżeli w moim sercu przyjąłem to prawdziwie, narodziła się miłość do Boga, wdzięczność Bogu za to, co On zrobił dla mnie, to teraz a nie jest moją żoną. I gdybym teraz jako jej mąż powiedział, wiesz, jesteś moją żoną, ale szkoda, że już nie mogę mieć innych kobiet. Że jak się męczę, że muszę być cały czas z tą... To tak naprawdę ty jej nie kochasz. Ty nie masz miłości do niej. To po co ty w ogóle się żeniłeś? Po to, żeby później przez całe życie się męczyć z jedną osobą? Żeby już nie mieć wyskoków i nie mieć innych kobiet? To jest po prostu totalne niezrozumienie, czym jest właśnie miłość. Jeżeli ktoś mówi, że kocha Boga, ale mówi wiesz, ale ja już nie, nie mogę, już więcej kłamać, ja, a już nie mogę, już, wiesz, to jest takie trudne, takie ciężkie, to tak naprawdę ten człowiek jeszcze nigdy w życiu nie doświadczył właśnie Bożej łaski, Bożej miłości. Po prostu jest to kolejna, nie wiem, może religia dla tego człowieka. Po prostu chodzi o to, że jeżeli kochasz, to to będzie wypływało z twojego serca. Jeżeli kochasz Boga, to ty Owoce już... tej miłości będą Owoce będą wypływały po z prostu z twojego serca. Na przykład apostoł Paweł w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, w szóstym rozdziale mówi Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się już niczym zniewolić. Apostoł Paweł mówi tutaj wyraźnie. On, czy on w tym momencie nie może wszystkiego? On mówi, że mogę wszystko czyli włącznie z tym, że może kraść, może, nie wiem, robić złe rzeczy, ale on po prostu mówi, pierwsza rzecz jest to niepożyteczne, ale w innych miejscach apostoł Paweł mówi, że on dla niego życiem jest Chrystus. On chce się podobać Chrystusowi. A jeżeli chcesz się komuś podobać, bo kogoś kochasz, będziesz robił to, co jest dla kogoś miłe. I dlatego apostoł Paweł robił to, co jest dla Jezusa miłe. A czy dla Jezusa miłe jest kradzież, Kłamstwo, cudzołóstwo, bluźnierstwo? No absolutnie nie. Jeżeli ty masz relację z Jezusem, bliską relację z Jezusem, ty już nie będziesz chciał robić tych rzeczy, bo to, bo to jest właśnie relacja. To będzie raniło Jezusa. Jeżeli ty kochasz osobę drugą, ty nie będziesz ranił tej osoby. Ty będziesz chciał wyrazić miłość dla tej osoby. A wyrażenie miłości będzie na przykład właśnie posłuszeństwo Jezusowi, będzie wykonywanie tego, co Jezus mówi. Ale ten dylemat zawsze był, od samego początku. Na przykład w liście do Rzymian, apostoł Paweł w szóstym rozdziale od 15 wersetu mówi coś takiego. Cóż wtedy? Czy mamy grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy już pod prawem? Czyli nie musimy już wypełniać przykazań po to, żeby dostąpić zbawienia. Czyli on mówi, cóż, mamy grzeszyć teraz? Kiedy już nie jesteśmy pod prawem, lecz jesteśmy pod łaską? No, otrzymałem zbawienie. Mówi, nie, przenigdy. Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni? Czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości? Lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, Przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani. A uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. Apostoł Paweł mówi, wcześniej wy, ale on również był tą osobą, byłem sługą grzechu. Ja nie znałem Jezusa. Ja po prostu żyłem swoim życiem. Byłem tak jak i wy, niewoli grzechu, grzech nade mną panował, ale kiedy... Poznałem Jezusa, kiedy pokochałem Jezusa, dlatego że zrozumiałem Jego miłość, Jego łaskę. Ja teraz nie chcę się oddawać już więcej. To jest po prostu pragnienie serca. Ja nie chcę się oddawać w grzech. Ja nie chcę służyć grzechowi. Ja chcę służyć Jezusowi. Ja chcę służyć sprawiedliwości. Ja chcę się podobać Jezusowi. Dlatego też święty Jakub, to co wcześniej Ania przeczytała, mówi... A skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków, czy sama wiara zdoła go zbawić? W innym miejscu kilka wersetów dalej. Święty Jakub mówi coś takiego. Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Prawdziwa wiara. Wiara, która prowadzi nas do relacji z żywym Bogiem. To jest, ży, to, to jest żywa wiara. Ale teraz ta wiara manifestuje się w naszych uczynkach, bo te uczynki wypływają z wdzięczności Bogu za to, co Bóg dla nas uczynił. Te uczynki nie są po to, żeby Bogu się przypodobać, żeby Bóg nas zaakceptował, bo Bóg już nas zaakceptował, już Bóg okazał nam łaskę i żeśmy to zrozumieli. Ale chodzi o to, że, że te uczynki są wyrazem naszej miłości do Boga. Zrobimy teraz przerwę. Wracamy do naszej rozmowy na temat wiary i uczynków. Czy wiara wystarczy? Czy uczynki wystarczą? Czy obydwa te elementy są potrzebne? W jaki sposób to pracuje? Czy współpracuje? Czy się sprzeciwia jedno drugiemu? Czy jest konflikt w Biblii? Czy jest pomyłka? Czy nieporozumienie? A może jest niezrozumienie? Chcemy to właśnie brać pod uwagę. Chcemy się nad tym zastanowić i chcemy dojść do do bardzo ważnych konkluzji, bo dużo słuchających naszej audycji, dużo osób słuchających ma ten dylemat. Więc jeszcze może, może zobaczmy na taką sytuację, że toniesz w jeziorze, jesteś w wodzie, pływasz i naraz toniesz i ktoś w ostatniej chwili przychodzi i ratuje cię i później okazuje się, że zginąłbyś. Bez względu na to, czy myślałeś, że możesz długo żyć, jesteś młodym człowiekiem i wszyscy mówią dookoła, wszyscy widzieli to i, i wiedzą, że byś zginął. Jednak nie zginąłeś, bo przyszedł ktoś, kto w ostatniej chwili cię uratował. I teraz, jeśli popatrzymy na to, to uratowany zostałeś nie dlatego, że ten, kto cię ratował, to przychodził i mówił, dobrze, jak mi dasz 100 dolarów, to cię uratuję, jak, jak mi dasz 1000 dolarów, to cię uratuję. Próbował negocjować z tobą, próbował, żebyś ty sobie zarobił na ten ratunek, aleś ty, no, zgodził się, bo bałeś się, że umrzesz, więc wynegocjowałeś i za pięć dolarów on cię uratował. Przecież tak nie jest. On cię uratował, nie pytając się. On cię uratował, bo potrzebowałeś ratunku. I co? I później, co o tym człowieku będziesz mówił? Jak będziesz myślał o tym człowieku? Jak będziesz nastawiony do tego człowieka, który ci uratował życie. Czy będziesz mu chciał zrobić krzywdę? Czy będziesz chciał zawsze żyć tak, żeby ten człowiek zawsze mógł dobrze o tobie powiedzieć? Popatrzmy na taką prostą sytuację z życia. I może spróbujmy jeszcze nawiązać do tego, co już mówiliśmy, że był od na krzyżu i na przykład porównajmy to proponuję z apostołem Piotrem, który był człowiekiem bardzo szybkim do do uczynków. Może zobaczmy to, jak to wygląda. Jak jeszcze wracając do tego przykładu z kołem ratunkowym. Jesteś na oceanie, choćbyś był najlepszym pływakiem, nie ma szans. Utoniesz. I tym jedynym kołem ratunkowym tak naprawdę jest Jezus. I teraz taki rozbitek. Rzucasz mu koło ratunkowe, a On się łapie tego ze wszystkich sił. On wie, wie o tym, że to jest jego jedyna nadzieja. Nie ma innej nadziei. Ale niestety ludzie, my, w swojej naturze mamy, a jeszcze trochę, może dam radę, jeszcze popływam, moje uczynki się będą liczyły, bo jeszcze jak popływam, nie masz innej nadziei. Biblia mówi, że Jezus jest jedną jedyną nadzieją. Ale teraz, kiedy Jezus cię wyciągnie do swojej łodzi, On cię wyciągnie do tego, żebyś miał relację z Nim, to co powiedziałeś wcześniej. Będziesz wdzięczny, będziesz miał z Nim relacje, będziesz chciał dla Niego żyć, widzisz jak cenne jest po prostu to życie, które On Ci dał. Nie po to, żeby sobie zarobić, tylko dosłownie jakby czując się dłużny Jemu. Co? Jest to dług, który nigdy nie jesteśmy w stanie spłacić. Spłacać będziemy w wieczności. I nie spłacimy tego. Po prostu to jest ponad nasze możliwości. Po prostu Bóg wyszedł i dał nam coś, co przerasta nasze możliwości wynagrodzenia Mu. My będziemy wdzięczni i to wynagrodzenie, i to jest miłe Bogu, kiedy my jesteśmy Mu wdzięczni. Bóg się cieszy z tego, ale Bóg jeszcze bardziej nas błogosławi. Odpowiedzi, to jest niesamowite, ale taki jest Bóg. Ale tak idąc dalej do, do Piotra, człowiek, który a, pierwszy był, porywczy trochę do dobrych uczynków. Ale też do dobrych uczynków i wszyscy ciebie zostawią do Jezusa. Ja ciebie nie zostawiam. Tak umrę za ciebie. Umrę za ciebie, z tobą umrę. Ale teraz kiedy inni a, apostołowie stali z boku, być może nawet i byli zawstydzeni, jeżeli chodzi o nich samych, bo oni tak nie reagowali. A teraz było widać uczynki. No ten Piotr, to co on, widzimy, to były jego uczynki. Ten Piotr on naprawdę on jest gotów. Po uczynkach było widać, że ten człowiek on zasługuje. kocha, on kocha Jezusa, on, on zasługuje. Ale teraz, kiedy Jezus jest aresztowany, jest pojmany w ogrodzie Getsemane, Jezus jest pojmany i co? Piotr staje w jego obronie. Kolejny uczynek, niesamowity, odcina ucho. Ale co dalej? Chodzi o to, że to jest taki... Taki typowy przykład tego, jak my patrzymy na innych ludzi i możemy ich zaszufladkować i zaliczyć do jakiejś kategorii. Bohater, Bohater wiary. wiary. A teraz Jezus widzi jego wiarę prawdziwie, bo on sięga głębiej, on sięga do ludzkiego serca. I Jezus mówi Piotrze, tej nocy trzykroć się mnie jeszcze zaprzesz. I tak się stało. Jezus widział jego wiarę. Czasami nam się wydaje, po ludzku, patrząc, że uczynki świadczą uwierze, Ale wcale tak nie jest. Później, kiedy w Ewangelii Łukasza, Ania, przeczytaj, jest to sytuacja w 22 rozdziale od 31 wersetu. Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustawała wiara twoja, a ty gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Gdy się kiedyś nawrócisz, Piotrze, człowieku wielkich uczynków, gorliwy człowieku, gdy się kiedyś nawrócisz. Niesamowite, ale Jezus znał serce Piotra, On znał wnętrze, On znał wiarę Piotra. I On mówi tutaj, jesteś człowiekiem, który chce pójść za mną ale ta wiara, którą ty masz, nie jest w tym momencie wystarczająca, ale kiedy, się, kiedy zobaczysz właśnie swoją słabość, kiedy zobaczysz e, swój brak wiary. Może ludzie widzą w tobie wielkiego człowieka czynu i człowieka wiary, ale Jezus mówi, kiedy zobaczysz, jak słaby jesteś, jak słaba jest twoja wiara, kiedy przyjdziesz do zrozumienia tego, kiedy się nawrócisz, zrozumiesz, że... Bez ze mnie nic nie możesz uczynić. Wtedy co będziesz? Utwierdzał swoich braci. Widzimy tą przemianę Piotra, kiedy po dniu Pięćdziesiątnicy ten sam człowiek, który wystraszył się jakiejś tam służebnicy przy ognisku. Ludzie się go zapytali, zaparł się Jezusa. Ten sam człowiek wychodzi i wygłasza kazanie przed całym miastem w Jerozolimie. Dzięki temu człowiekowi nawraca się wtedy Mnóstwo, mnóstwo ludzi. Ten sam człowiek później oddaje swoje życie za Jezusa. Dokonała się w nim przemiania. On zrozumiał wtedy, że nie dlatego, że on jest kim, że on sobie zasługuje na coś. Nie dlatego, że on zrobi coś dla Jezusa. Ale on zrozumiał, że to Jezus dla niego zrobił. Że on jest słaby, ale to Jezus za niego zrobił. To Jezus zapłacił za coś, za to, że on się zaparł. On zasługiwał na karę. On nie był wierny, ale Jezus zapłacił za jego niewiarę. I to sam Jezus przyszedł do Piotra na, na, na brzegu jeziora. I to sam Jezus mówi, to teraz paź moje owce. To później reszta życia Jezu, Piotra to był tylko owoc miłości, prawdziwej miłości Piotra do Jezusa, świadomości tego, że to Jezus tylko z łaski, tylko z swojego miłosierdzia, swojej dobroci przebaczył Piotrowi wszystko. Widzimy, to, to, jest, to jest moc, to jest moc Bożej Miłości. O i właśnie dokładnie to doświadczył Piotr. On tak. wcześniej słyszał Jezusa, on był z Jezusem, ale on później dopiero to doświadczył, kiedy zobaczył swoją słabość, swój grzech. To jest bardzo ważne, i tu jest pokazana ta prawidłowość, ta kolejność rzeczy, że uczynki się liczą, bo uczynki Piotra po tym, jak się nawrócił, bardzo się liczyły i były bardzo owocne. Natomiast uczynki Piotra przed tym, zanim się nawrócił, były do niczego,ś nie nadawały się do niczego i prowadziły do, do zguby apostoła Piotra. Także widzimy, że uczynki się liczą, wiara się liczy, ale musi to być w odpowiedniej kolejności, że człowiek, który wykonuje uczynki, ale nie, nie nawrócił się, jak tu jest napisane, Piotrze, gdy się nawrócisz, to dopiero spełniaj dobre uczynki, można by powiedzieć. Zanim Piotr się nawrócił, jego uczynki to były to, co jest napisane, są jak śmiecie przed obliczem Bożym. I właśnie pamiętajmy o tym, że uczynki są dobre przed oczami Bożymi, ale jaka jest kolejność? Chcemy pokazać, chcemy to wam przekazać, chcemy to wyprostować. I wierzę, że będziecie cierpliwi z nami i że zrozumiecie to, co jest w sumie bardzo ważne, bo jest najważniejsze. To jest najważniejsze, bo dotyczy naszego życia, wiecznego życia. I nie tylko teraz, bo też, ale i wiecznego życia. Dziękujemy Wam za to, że trwacie z nami, że jesteście, że słuchacie i że zastanawiacie się nad tym. Dziękuję również Ani, dziękuję Józefowi. Dziękujemy. Dziękujemy.